Kiedyś, gdy byłem jeszcze małym, dziecinnym pociągiem Takim zwiecznie wiecznie zasapaną lokomotywą na początku I brzuchatą cysterną z napisem mleko na końcu składu To mówili o mnie Dobry pociąg Dobry pociąg za mną z daleka, a napotkane semafory kłaniały mi się w pas i mrugały wesoło zielonymi oczami. Dobry pociąg! Chwalili mnie na każdej stacji i podziwiali skarby, jakie obwoziłem ze sobą po całym świecie. Skarby, jakie powinien wozić ze sobą każdy dobry pociąg. Niepotrzebne nikomu kolorowe szkiełka. Kamyki tak okrągłe, że drugich takich nigdzie więcej nie znajdziesz. Oddział najodważniejszych pod słońcem ołowianych żołnierzyków i wielki zapas miętowych dropsów. A między tymi wszystkimi cudami tłukły się pochowane na czarną godzinę moje najpiękniejsze sny. I im dłużej woziłem je z kąta w kąt, stawały się bardziej kolorowe od szkiełę, bardziej niesforne od żołnierzyków i coraz bardziej... Pachniały miętą. Dobry pociąg! Tak on nie mówili! Minęło kilka lat. W życie weszło zarządzenie o modernizacji taboru kolejowego. Wzięli się za mnie ostro. Najpierw odczepili staruszkę lokomotywę i zastąpili ją zieloną spalinową pokraku. Potem odłączyli cysternę na mleko, a w niej miejsce podstawili wagon osobowy drugiej klasy dla palący. I żeby wszystko było zgodne z przepisami, zawiesili na nim czerwoną latarnię. Bo przecież każdy szalujący się pociąg powinien mieć na końcu składu czerwoną latarnię, a nie cysternę na mleko. A potem dopadli moich pasażerów. Na pierwszy ogień poszły szkiełka i kamienki. Wyrzucili je bez skrupułów. Potem za jazdę na gapę przepędzili ołowianych płóżowników. Nawet pastylki i pikki. Zatarli ręce i powtórzyli z przyzwyczajenia. To jest dobry pociąg! chłopcy Nie wiedzieli, że już dawno przestałem być dobrym pociągiem. Zacząłem regularne kursy. Początkowo szło mi nie najgorzej. Zielona pokraka okazała się silną maszyną. Pędziłem od stacji do stacji jak burza, spóźniałem się rzadko i jeszcze słyszałem od czasu do czasu śpiewkę o dobrym pociągu. Ale wiedziałem, że to już jej ostatnie zwrotki. Coraz częściej semafory zaczęły łypać na mnie złymi, czerwonymi ślepiami. Coraz rzadziej dojeżdżałem do celu na czas. Wreszcie stało się to, czego obawiałem się najbardziej. Odczepili ode mnie zieloną pokrakę i odstawili mnie na bocznicę. Początkowo na krótko, ale potem stałem tam coraz dłużej, aż wreszcie utknąłem na dobre. Na mojej zapomnianej bocznicy nic się takiego nie dzieje. Czasami mijają mnie obojętnie inne pociągi. Niekiedy przedaczają mnie parę metrów w jedną lub w drugą stronę. I to wszystko rdewieje. Przedwczoraj nie sprawcy wytłukli mi w ostatnim wagonie wszystkie szyby. A jeden z nich zwolnił hamulec bezpieczeństwa. Głupcy. Przecież dobrze wiedzą, że już nikt nie spotknie od A mówili o mnie dobry pociąg, dobry pociąg, dobry pociąg. Tak o mnie mówili, dobry pociąg, dobry pociąg, dobry pociąg.